Lopus 47, Żona Sibeliusa. Lubię bardzo Kurtowił Beigny jego głos, że nie musisz jakoś mega wysoko świadczyć się popisywać skalami, tylko że po prostu na jednej skali umie i tak dużo bardzo emocji wywołać. Amy Whitehouse. Bardzo się ulatując, jest specjalny głos. To ma też dużą łatwość w i nie musi go, jakby nikomu udowadniać. Przydałoby się czasami, żebym była bardziej hop do przodu niż jestem, bo też wiadomo, bo mi potem łatwiej. What? What? What? I, i to najbardziej w nim lubię. Mm, I my też to lubimy. Ciekawe, co polubili w twoim występie dzisiaj jurorzy, Adamie. To jest też opowieść, ten wieczór o tym, jak mamy wspaniałych kompozytorów. Panie Mikołaju, wielkie gratulacje, naprawdę. <głos> to było coś naprawdę wspaniałego. Chwalmy się polskimi kompozytorami, bo po prostu są na poziomie absolutnie światowym, zwłaszcza, że kompozycja napisana bodaj w, w, w 17 roku życia, Tak. Dobrze, dobrze, dobrze wiem? Kiwa no, głową, tym bardziej. Kompozytor. <laughs> Nieprawdopodobne. Drogi Michale, ja bym chciał. akcentów w, w, w, w takich karkołomnych, można powiedzieć, fragmentach. Zwróćcie uwagę też na pracę jak to oprujesz miechem. Na akordeonie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. a robisz to doskonale. Masz wspaniałą artykulację dzięki temu, masz wspaniały też wolumen dźwięku tam gdzie trzeba troszkę mniej, tam gdzie trzeba troszkę więcej, ale zachwycająca, można powiedzieć, jest twoja praca na tym instrumencie. Teraz y, oczywiście grasz z pasją. Ja tak już nie, nie opowiadam zbyt wiele, bo jesteś takim lwem scenicznym, czego ci serdecznie gratuluję, ale widać, że pasja akordynowa to nie twoja jedyna pasja, zdrać chociaż w dwóch słowach o tym co widać było, interesujesz się motocyklami, wiedziałem Pan CZ, -kę. drugi motor, w Siaka, Maj Majkusiaka było naprawdę konfu No a akordeonista z okolic Rzeszowa intrygujący, ekspresyjny. Chwilami wręcz powiedziałbym ekstatyczny. No i on ma w sobie coś, co ja nazywam imperatywem artystycznym, imperatywem tworzenia. On ma taką determinację. Przekonanie, że ta droga, którą obrał, że tą drogą pójdzie, że chce nią podążać, to oczywiście nie jest gwarancja sukcesu, ale myślę, że to warunek sukcesu, a przynajmniej bardzo mocny atut. To jest taki typ młodego muzyka-artysty, którego wydaje się nic nie powstrzyma, no a jeśli chodzi o jego walory muzyczne, artystyczne, instrumentalne, no jestem pod ogromnym wrażeniem, bo kursach, jako właśnie taki wehikuł popisu, ale też w pozostałych częściach ukazania rozmaitych innych walorów gry i, i, i interpretacyjnych, interpretacyjnej wyobraźni akordonisty. No, ten, ten koncert daje taką możliwość pokazania tego wszystkiego, co, co konstytuuje i artystę, i jego jakąś odrębność, indywidualność. Myślę, że tutaj był to bardzo dobrze wybrany, sam pogadałby człowiek sam ze sobą, ale gdzie tam? Ja mu pytanie, a on mi dwa. Thank you. Tak naprawdę ile to kosztuje, prawda? ile to jest wyrzeczeń, ile to jest pracy, żeby na te 6,5 minuty wyjść i zagrać naprawdę najpiękniej jak, jak potrafimy. Bardzo Ci tego gratuluję, jestem pod wielkim wrażeniem, to był przepiękny występ. Bardzo dziękuję. Pięknie. Kiwał głową z powagą Adam Sztaba. Ja bardziej bym chciał się zwrócić do widzów, że widzowie drodzy, Wy słuchacie trochę innego koncertu niż my tu. Na czym polega to trochę? Otóż my tu słuchamy w pięknej sali w studiu koncertowym, gdzie akustyka na nas działa, a mikrofony nie zawsze są w stanie odebrać to, co mamy tutaj na sali. W związku z tym ten dźwięk telewizyjny, bardzo jestem ciekaw twojej reakcji, jak posłuchasz nagrania, to jest część tego zawodu, fonografia i to, co cię czeka w najbliższych latach, to też się do tego Mam wrażenie, że się trochę chowasz za wielą czele. Nie jestem zwolennikiem showmeństwa, ale chciałbym trochę Cię podsunąć podsunąć pewną radę, którą aktorzy często otrzymują od wielkich reżyserów. Graj do ostatniego rzędu. Myśl o ostatnim rzędzie i trochę pijć do przodu. Będzie to znacznie piękniejsze, ale i tak było wspaniale. Gratuluję. Adam Sztawa, gratulujemy. Adam wspomniał o tym, że ten dźwięk się różni, ale spokojnie, proszę Państwa, Państwo mają swoją nagrodę publiczności. Można głosować na tego z artystów, który się Państwu najbardziej podoba. A czy to wykonanie podobało się Arkadiuszowi? Arkadiusz Krupa. Bardzo mi się podobało i tu się muszę zgodzić z moimi przedmówcami, że Twoja barwa, ciepło dźwięku to jest coś, co Cię bardzo wyróżnia. Piękna wibracja też, jeżeli się zgodzi, że jest magata, bo jesteś specjalistką instrumentów smyczkowych, to też nie jest łatwa sprawa, żeby ona była właśnie śpiewna, ale biegłość wysokie pasaże, karkołomne też wykonałaś znakomicie, także ja tutaj króciutko mogę powiedzieć, że twój występ był też rewelacyjny. Także ci... jeżeli mogę, Adam, ja mam dobrą wiadomość, zobaczmy, jesteśmy w, w ostatnim rzędzie. Aha, no tak, no. tam nikogo nie ma? No, nie ma nikogo. Nie. <śmiech> nie, ja mam inną propozycję, Jak będziesz miała studniówkę, bo to już niebawem, prawda, to zagraj ten Może jeszcze na tempo, żeby nie, nie przyspieszać, żeby cały czas było w jednakowym tempie. Jeszcze, jeszcze czyściej raz, dwa, trzy i... Do samego końca. 10-5 bo dla przeciwnika. Postanowiłem sobie, że zachowałem zimną krew. I pamiętam, wtedy wygrałem ten finał. you.